Panie Jezu, my przychodzimy, aby słuchać Twojego słowa i tak w naszych sercach rodzi się to pragnienie, aby Ciebie poznawać. Dlatego prosimy Ciebie, abyś uczynił nasze serca, aby były gotowe, aby to, co Ty do nas mówisz, abyśmy potrafili to przyjąć. Nie tylko powierzchownie, ale też, aby nasze życie mogło się odmieniać. Bo my chcemy patrzeć na Ciebie i na Twoją chwałę, która jest już dzisiaj nam dana przez Twoje Słowo. Dzisiaj, kiedy oglądamy jeszcze to kosztowne dzieło, które Ty dokonałeś, ono stawia że nasze serca kipią wielką radością i miłością ku Tobie i pragną, aby czynić wszystko to, co jest wolą Twoją. Dlatego polecamy Ci wszystkich młodych i też starszych, abyśmy mogli być gotowi przyjmować to, co dla nas przygotowałeś. Aby to nie było takie powierzchowne, aby to nie było zewnętrzne, lecz aby ten mógł się w głębokiej pokucie od wnętrza serca rozpoczynać. Tobie to chcemy polecać i prosić, aby Twoje słowo mogło mieć odpowiedni grunt, aby ono mogło się wspierać na prawdzie Twojej. Tobie chcemy się oddać teraz w Twoje ręce i prosić Ciebie, aby mówiący i tłumaczący mieli zależność od Ducha Świętego. Amen. Amen. We gaan fort met Efeza 5. Bijzonder uh, Efeza 5 is genauso ausgewogen wie 1. Korinther 11. I ten uh, 5-rozdiaal is dokładnie tak samo wyważony jak uh, Korinther 11. Ik wil dat extra voorbij zeggen, falls ik het nacht vergessen sollte. Chciałem wil het eigenlijk nog even voorbij zeggen, bo bij mij mogen zdarzyć, żebym o tym zapomniał powiedzieć. We wir haben drei Aufforderungen an die Männer. Mamitch wezwania dla mężczyzn. Wir haben auch drei Aufforderungen an die Frauen. Iru mist szdla kobiet. Für die Männer in Vers 25 und in Vers 28, la menżu 25. I 28. Wiersch. und in Vers 33, En voor die Frauen in Vers 22 und 24 und ebenfalls in Vers 33. A dla kobiet, czyli żąd 22, 24 i 33. Das heißt, das ist schon sehr, sehr in to znaczy, że słowo Boże w tych rzeczach jest bardzo uważane. Wort, der hier an ist an die Pierwsze słowo, które apostol Paweł um, kieruje do osób jest to słowo do żony. I jest tu mowa o tym, że ma być, czy ma się być podległym. w 22. zasadzie to słowo nie jest napisane tutaj w tym 22 wierszu. Ale mamy go w 21 już. że mamy być podlegli jedni drugim w wojaźni Chrystusowej en ook zo je vrouwen euren eigen männern I tak samo wy, żony, waszym własnym mężom. Tak to w zasadzie powinno być. Dat woord unterordnen is ook völlig falsch verstanden worden. To słowo, być poddanym, zostało źle zrozumiane. Dat bedeutet nicht gehorchen. Bo ee, pod, być podległym oznacza nie być posłusznym. Nie oznacza, nie oznacza nie być posłusznym. Nie oznacza być posłusznym. Unterordnen bedeutet, is niet hetzelfde gleiche wie gehorchen. Dat woord gehorchen <coughs> haben we ook in Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 1. Toch het woord beit hebben we ook in Licht in 6, Vers 1, Vers En dat zeigt ons, dat dieser Begriff unterschiedliche Bedeutungen hat. Je kinderen gehorcht euren Eltern. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom. Na podstawie pewnych reguł, zasad, które są. Diese Regeln müssen praktiziert werden, ob sie versteht oder ob sie nicht versteht. Te zasady, reguły macie praktykować, obojętnie czy je rozumiecie, czy też nie. Das to jest posłuszeństwo. Das Gehorchen aufgrund von Anordnungen i to oznacza posłuszeństwo na podstawie zarządzeń i każdy kto tu siedzi był kiedyś dzieckiem albo jest jeszcze dzieckiem jeśli chodzi o tę relację i dlatego każdy z nas doskonale rozumie co to znaczy być posłusznym na podstawie poleceń czy reguł zarządzeń ale genau diesen Ausdruck benutzt Gott nicht 22. Ale dokładnie tego wyrażenia Bóg nie używa w wierszu 22. Rede Ale tu jest mowa o byciu uległym bedeutet überhaupt nicht gehorsam sein. A to zupełnie nie oznacza być niewolniczo wolnicz, nie być posłusznym. Eine Ale to opisuje stanowisko serca. Dat is etwas völlig anderes. Hier is zo'n supermengel. Er is zelfs een grens die Gott gesetzt heeft. Als dem Herrn. een grens die God gezet heeft. Hier is zelfs een grens die Hier also zelfs een um einen sklavischen Gehorsam. is A jest to bardzo ciekawe, że tutaj widzimy, nie chodzi o to niewolnicze posłuszeństwo, Ale tu chodzi o nasze wewnętrzne nastawienie serca. Dass są te granice, jest to prawdopodobnie dla nas zupełnie jasne. Zum Beispiel sagt Apostelgeschichte 5 Dass man Gott mehr gehorchen soll als den Menschen. Na przykład dzieje apostoński 5 rozdział, mamy te słowa, że mamy być Bogu bardziej posłuszni niż ludziom. To oznacza na przykład, że jeśli mąż żąda pewnych rzeczy, które są niewłaściwe, to nie oznacza, że żona ma ślepo za tym to wykonywać. On das bedeutet, man kann in der entsprechenden Herzenshaltung auch mal nein sagen. Ale to oznacza, że Een nastawieniem serca, żona ma prawo w pewnych sytuacjach powiedzieć nie. Ja, ein ist Abraham und Sarah. Ik tutaj może być z całą Weiß nicht genau wo, es steht, aber wo Gott zu Abraham sagt, höre auf Sarah kiedy nie, nie nie nie mam teraz dokładnie tego miejsca nie nie, nie potrafię go teraz nazwać e, ale gdzieś mówił Abrahamus słuchaj pare das war nun mal Paar, a to było przecież e, to, była, e, to było e, to było małżeństwo, aber man sieht unterordnen bedeutet nicht, dass man alles einfach tun muss, ale widzimy, że tych ulegli to nie oznacza, że po prostu wszystko trzeba wykonywać, to ist eine Herzenshaltung, ale że jest to na serca. Oczywiście w pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdział, mamy ten wiersz. Wersze 16. Ku mężowi temu pociągach gdzie będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Dat heißt betekent niet dat God zu Adam heeft: "Je moet over je vrouw heersen." Maar dat niet dat Adam zei: "Je over je Ik dat sommige mannen deze vers soms etwas begrijpen. hier in het eerste kapitel van hebben we de van de Mi. To oznacza, że Bóg nigdy tego nie chciał. Ale jest to następstwo nieposłuszeństwa pierwszego małżeństwa tutaj na ziemi. To jest w ogóle cecha charakterystyczna grzechu, że nasze serca pragną panować. Mamy to tak samo napisane o Kainie, czwarty rozdział, siódmy wiersz, pod koniec tego wiersza, lecz ty masz nad nim panować. Also, wat in 1. Mose 3 staat, is überhaupt geen widerspruch zu dem, was ik gerade bezüglich Efeza 5 gesagt habe. A więc to, co mamy w 1. Mojżeszowej 3 rozdział, jest, nie jest przeciwne temu, co właśnie czytaliśmy z Efezjan 5 rozdział. Efezjan 5 beschrijft den herzenzustand. Efezjan 5 rozdział opisuje stan naszego serca. 1. Mose 3 beschrijft die folgen des Sündenfalls. A 1. Księga Mojżeszowa opisuje następstwa upadku grzechu. Warum sollen sie und um jetzt es ihren eigenen Männern sich unterordnen? One, czyli żony powinny być e, uległe swoim własnym mężom. Hier steht jetzt niet meer den Männern. Mężom, <coughs> hier geht es tatsächlich um den Ehemann. Man hier gaat het Das heißt Gott leitet hier einen Spezialfall aus einem Prinzip ab. A to oznacza, że tutaj jest jakby wybrany specjalny przypadek z ogólnej, z ogólnej zasady. 23. Bo ta ogólna zasada, mamy ją zapisaną w wierszu 23. Bo mąż jest głową żony. A to oznacza, nie oznacza tylko, że mąż jest głową swojej żony. Maar dat göttliche prinzip is deze schöpfungsordnung die für jeden menschen gilt Maar in deze schöpfungsordnung gibt es eine relatie ganz ich sag mal innige intime beziehung zwischen mann und frau abędz w, w tej zasadzie stworzenia jest taka bardzo intymna relacja pomiędzy mężem i żoną I da eigenen mann I dlatego tu akurat jest tak jakby wyjątkowo powiedziane o własnych mężach. To jest bardzo ważny punkt, który trzeba dobrze stosować go, czy rozumieć. I tutaj mamy pierwsze porównanie. To mąż jest głową żony, wie auch Chrystus jest haupt der Jak Christus jest głową Kościoła. er ist des Ciała, Wie is denn Christus das Haupt der Versammlung? Ja, welche in Christus ist Doch nicht in der Form, dass Christus über die Versammlung herrscht. Sondern in dem Punkt, dass er sie nährt en pflegt ale w tym sensie, że on je gnie i e, karmi. To dieser göttliche Vergleich, der kommt, macht sofort klar, was es bedeutet, dass die Frauen ihren eigenen Männern sich unterordnen A więc tu mamy od razu widoczne, co jest na myśli w tym 22. wierszu, że żony mają być uległe swoim mężom, der Mann das Haupt der Frau ist. I to, że mąż jest głową żony. Noch ja. einmal, het beschrijft een herzenzustand. Jesper raz to podkreślin. To oznacza stan serca. Der geprägt is durch Pflege und Fürsorge. Ture jest nazechowane troską i äh, pielengnation. Dat is etwas ganz Wichtiges, wat man sich jetzt schon gut merken sollte. To is coś bardzo ważnego, co dobrzy powinni zachmentar. Weißt du, ähm, es is leicht van zijn vrouwen zu fordern, dat ze zich unterordnen sollen. Były wobec is heel makkelijk om hun vrouwen te zijn, vrouwen Maar het is waarschijnlijk veel moeilijker, om het ook te te maken. Maar het is veel, veel moeilijker om het te zijn te Het is ja een wechselseitige Beziehung. A więc jest to taki związek, z, z, z, w którym te strony są zmieniane, czyli jest to obowiązujące dla obu stron. I bardzo trzeba o to dbać. I Bóg używa trzech wierszy, by to wyjaśnić, w jaki sposób Chrystus kieruje zgromadzenie. Also in vers 23 kriegen we de Grund voor vers 22. A wordt hmm. er met het mamy dla woordje den ingeleid. <kluz> 23 bo. Maar wie es in vers 22 een grenze gibt als dem Herrn. Jak 22 tą jak panu. Gibt es ook hier een grenze. Hmm. Również i tutaj mamy tam granicę postawioną. Wie auch der Christus. Jak i Chrystus. Das heißt jedes mal wird auf eine göttliche Person hingelenkt, A więc za każdym razem jest, myśli są skierowane na boską osobę. Und zwar immer auf die gleiche göttliche Person, auf Jezus, den Sohn Gottes. I za każdym razem na tą samą boską osobę, czyli na Jezusa, Syna Bożego. Der einmal als Herr bezeichnet wird. Dus raz jest określony jako Pan. dat gestern schon gezeigt. Dat heißt, er hij een anrecht aan ons heeft, omdat hij ons hat. heeft. Dus door de combinatie van dat hij onze En de andere kant wordt hij Christus. Christus. Op z którego cały czas jest tam, wznosi się tam po przyjemna. przyjemna. Chciałbym einmal kurz zeigen Matthäus Evangelium, was das bedeutet. Chciałbym też pokazać, co to oznacza w Ewangelii Mateusza. vielleicht to nam wenig was in diesem Begriff Christus coś uzmysłowi, co jest zawarte w tym pojęciu Chrystus. Jest 3 am Ende. Pierwsze miejsce jest Mateusza, trzeci rozdział. Als der Herr sich taufen ließ, wie Wo seine Liebe so groß war, dass er sich eins machte mit den Bußfertigen aus dem Volk. tak wielka, że on się z tymi, którzy byli gotowi pokutować Und wo der Verdacht aufkommen könnte, dass es keinen Unterschied gibt zwischen ihm und den Bußfertigen aus dem Volk. I gdzie mogłoby powstać podejrzenie, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a tymi, którzy chcieli pokutować czyli gotowi pokutować. gewaltigen Unterschied, er sündlos die Menschen Ale jest jedna potężna różnica: On był bez grzechu, a ci, którzy chcieli pokutować, mieli ten grzech. kommt dann sofort die Stimme Gottes aus dem Himmel. W każdym razie natychmiast rozlega się głos z nieba. En dat, mijn liefde, ik gevoel gevoel heb. en dat is mijn geliefde persoon, die ik wohelfallen gevonden heb. To ne modi, dan is zingui om uw waanek te regers over uw upodobalen. En dat is iets wat het leven van Christus op deze Erde prägt, I to jest coś, co wznosi życie Chrystusa tutaj na tej ziemi. Na co na co chodzi? Er was het wohelfallen bij Gott, On był tym upodobanie u Boga. Die nächste Stelle ist gleichzeitig ein Zitat aus Matthäus 13. Matthäus 13. 12. 12, Vers 18. Siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat. Ik werde mijn Geist op hem legen. Oto sluga mój, wybrałem, umiłowany mój, który moja dusza na niego ducha mego. Dat heist, het wordt hingelenkt op een zitat aus dem Propheten Isaiah. Tu jest y, skazane, czy skierowane na z księgi Isaiahsza. dort angekündigt is, der zoon Gottes is, der hier op deze erde lepte. I widzimy, że ten, ten sługa, na którego jest wskazywany, to jest ten Syn, który żył tutaj na tej ziemi. Który czynił zawsze to, co się Jemu podobało. I na którym Bóg mógł złożyć swojego ducha. I można to powiedzieć, że w Nim była cała pełnia boskości cieleśnie. Und die dritte stelle enthält eine völlig neue, revolutionäre Botschaft. A trzeci, wiersch, trzeci minister, zawiera e, zupełnie nieuwe nowe poselstwo, poselstwo. Und das is in Mateus 17. Mateus 17 rozdział. Wo eben der Herr Jesus dort auf dem Berg der Verklärung war mit drei Jüngern. En Pan Jezus Und, um, Abraham, Abraham und uh, Mose und Elia erschienen i nagle pojawili się tam Mojżesz i Eliasz i Piotr mówi zróbmy e, trzy namioty. und sagen i w tym momencie Piotr tych trzech wielkich mężów wiary stawia na jednym poziomie z panem Jezusem. dla nas uns sicherlich eine Ehre Z pewnością byłoby to wielką chwałą i zaszczytem być postawionym na jednym poziomie z Mojżeszem i Eliaszem. Ale dla naszego Pana to była degradacja. I dlatego natychmiast pojawia się głos z nieba. Ten jest Syn mój miłowany, w którym znalazłem upodobanie. Doch damit endet diese Aussage Gottes nicht. Er Es folgt noch ein Wort, was für die Juden schockierend war. Jeszjon pojawia słowo, gingen Abraham hören mussten. Oni zawsze wychodzili z założenia, że mają słuchać Abrahama. Als Vater des jako tego ojca wiary. Hören als Geber des że mają słuchać Mojżesza jako tego dawcę zakonu. Nein, Nie, Bóg mówi. Mein sohn, ich habe. To jest mój syn, umiłowany, w którym znalazłem podobanie. müsst ihr hören. Jego musicie słuchać. Und das ist im Endeffekt das, was in dem Begriff I to jest dokładnie to, co jest ujęte pod tym określeniem Chrystus. Wie auch der Christus die Versammlung... Aber wie die Versammlung... Nein. Wie auch der Christus als Haupt der Versammlung ist. Tu, co mamy w tym 23 wierszu listu Efezjan, jak Chrystus jest głową zgromadzenia. Also diese Person, die alle Zeit das Wohlgefallen Gottes war, A więc ta osoba, która zawsze była upodobaniem Bożym, so und hat, która Boga w tak doskonały sposób uczciła i uwielbiła, on dem Gott am Ende sagte, auf ihn müsst ihr hören, ob czym Bóg mówi, jego słuchajcie. Der hat Gott als Haupt über die Versammlung gesetzt. Tego Bóg ustanowił jako głowę zgromadzenia. Sag mal als Antwort Gottes auf sein Leben hier auf dieser Erde. Powiedzmy to tak, że jest to odpowiedź Boża na jego życie tutaj na tej Ziemi. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego porównania. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus jest głową zgromadzenia. Jest głową zgromadzenia. Ciała którego... Ciała, którego jest zbawicielem. Dat heißt, wir haben hier im Endeffekt den göttlichen Maßstab für eine Ehe. A więc tutaj mamy ten boży wzorzec dla małżeństwa. I maßstab is Christus in seiner vollkommenen Hingabe. A więc tą hmm. wzorcem jest Chrystus w swoim doskonałym oddaniu. Ik denk dat we kunnen dat wat de praktische Seite betreft, kaum verstaan. Ja, die praktische momenten. niet dat dat begrijpen. Maar we dat het wordt eigenlijk nog veel, veel moeilijker voor ons. het We dat nog zien aber dieser göttliche Maßstab wird auch für die Frauen benutzt Dat denn boży wzorzec ist użyty także dla, e, das heißt es gibt hier nicht zwei maßstäbe Dus dat betekent dat er geen i ponieważ einmal der mann ist das haupt der frau wie auch christus das haupt der versammlung ist Mąż jest głową e, żony jak Chrystus głową zgromadzenia Teraz w e, mamy tą drugą die andere seite vers 24 stronę. Tak jak zgromadzenie podlega chrystusowi so tak i żony i we wszyscy also die maßstab die grundlage ist für beide genau die gleiche A więc ten w wzorzec, ta zasada jest dla obu taka sama Gott nie ma tutaj dwóch różnych przymiarów dla każdej ze stron. jest Chrystus Ale tym wzorcem jest zawsze Chrystus I jego związek, czy jego relacja w stosunku do zgromadzenia ja myślę, że to jest dla nas jasne, co tu jest... co myślimy pod pojęciem zgromadzenie. nie chodzi o wierzących, którzy zgromadzają się w danej mi miejscowości. Nie chodzi też o tą stronę, że ci wierzący, którzy obecnie żyją na świecie, że oni przedstawiają to zgromadzenie. Und het gaat hier om um den Begriff in seiner größten Weite. Maar het gaat hier om het jego in jegens najerscheinszers. Hier wordt dus die Versammlung gezeigt in de Augen Gottes. God. pokazane Zgromadzenie w Oczach Boży, alle Gläubigen gehören, van Pfingsten bis zur alle Das heißt die Versammlung in ihrer Absolutheit Aber jetzt zgromadzenie swojej absolutności. Wovon heute leider wenig zu sehen. ist. Geschichte Auch dieses Thema wird gleich der Apostel noch behandeln. Also in diesen Versen 22 bis 24 werden die Grundlagen gelegt für eine ich sag mal gute Ehe, also die Vers 22 bis 24 są położone podstawy dla dobrego małżeństwa, które opierają się na tym zasadzie która panuje w stworzeniu, gdzie jest tylko jeden, jedyny wzorzec Chrystus. W 25 wierszu jest mowa do mężu. Nu gaat het om de praktische kant, dat man zijn vrouw lieben zal. En tutaj jest de praktische kant. Dat mianowicie, że de praktische kant op te zijn Gott En weer God een vergelijking. En weer een vergelijking. Dit vergelijking zich nu over drie versen. En dit vergelijking is nu op drie versen. Vers 25, 26 und 27. 25, 26 en 27 en deze drie versen zeigen ons wirklich alle Mühe, die Christus opgevendet had en deze drie versen <coughs> pokazen nam den szefde trug jakego Christus sobie zadaal het is eerstens seine Mühe in de vergangenheid vers 25 a więc to jest po pierwsze jego trug przeszłości ist seine, 25 vers het is seine Mühe in de gegenwart vers 26 jest to jego trug wenn es nicht aus 126. seine in vers 27, truch, który jest dopiero w przyszłości, wiersz 27. Das heißt, wenn hier von Liebe die Rede ist, więc, jest mowa o miłości, to wird uns die vollkommene Liebe des Christus als Maßstab gesetzt, jako ten wzór przedstawiona doskonała miłość Chrystusa, die in der Vergangenheit wirkte, która działała w przeszłości, tagtäglich da jest, która jest obecna teraz i która w przyszłości doprowadzi nas również do celu. Was Co stało się w przeszłości? Chrystus dał samego siebie za zgromadzeniem hebben een ganz ganz schwachen vergleich dafür einem gleichnis dat der Herr Jesus selbst anführt mal ein ganz so schwacher przykład tego pewnym podobieństwie które sam Pan Jezus Mateus 13 Mateusza 13 da sollten Vers en volgende. die rede von einem kaufmann ist der schöne perlen sucht is mowa het opzoek die interessant is, als er schöne perlen sucht, findet er plötzlich eine sehr kostbare. To ciekawe is, dat on szuka pięknych pereł een mooie znajduje is plotseling een zeer kostbare vindt. God zegt je niet dat hij een zeer mooie vindt. God zegt je niet dat hij een zeer mooie vindt. Bok dat vindt. Maar ze was niet alleen mooi, was kostbaar. Maar het kostbaar was niet alleen mooi, maar het kostbaar was. Dat kostbaar betekent dat er een preis moet worden. Dus kostbaar betekent dat er een hoog preis bezwaard moet En De prijs was heel hoog. En de prijs was heel hoog. En kon niet als deze preis.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 in Christus verkaufte niet alleen alles wat hij had, Want Christus niet alleen dat hij verhaal alles wat hij hadde. Hij gaf ook nog zijn eigen leven. Hij heeft nog ook zijn eigenes leven. Dat moest deze kopen niet. Ten niet En dat zeiht ons iets van de onbeschrijdbare lief van Christus naar zijn versanding. Toen we iets laten zien van die nietopisanej lief van Christus naar zijn zgromaderingen. Dat Christus alles verkaufte wird uns gezeigt in 2. Korintherbrief. Dat Christus 2. Dat Christus alles verkocht, wordt ons gezeigt in 2. Korintiëbrief. Dat Christus kennen Dat er der verkocht, wordt ons gezeigt in 2. Dat Christus alles verkocht, wordt ons Von dem, was hier wat hier in vers 46 staat. Wat is dat dat Christus arm wurde? Wat betekent dat Christus al zijn eigenlijk. Het betekent niet dat hij ophield God te zijn. Dat betekent niet dat hij Het betekent dat hij Het betekent dat seine göttliche kraft für voor zichzelf oznacza, że on zaniechał, by hij boskiej om zijn w swojej te gebruiken in zijn benutzt. dus, alles wat hij had, hij en niet benutzt. dus, alles wat hij had, hij en niet voor zichzelf benut. dus, alles wat hij had, en niet wat hij als Judas mit einer Heeresmacht kam, om die eine Person gefangen te nemen. Z jed, osobę, der Herr die Judas spricht zum ganzen zuständen, wen sucht ihr? Die Bann fragt sagen sie Jesus den Nazareer. Ja, mówią Dan sagt er, ich bin es. I pan mówi, Jan jest. Und mówi, fallen sie alle um. na tasz. Dat zeigt uns wat von seiner göttlichen macht in einem einzigen Wort. niet over mij. co nieco z Jego kies, dan w tym jednym, jedynym słówku. dan is het over mij. Als ik ze niet kies, dan ze dan is het over mij. die gleiche ze niet kies, dan is het ze i nagle nic się nie dzieje. Pan pozwolił binden gefangen nehmen. związać i um, pozwolił się związać. to, jest hier bei dieser Perle beschrieben ist. to, co jest opisane tutaj w przypadku tej perły. Er ja verkaufte alles. On sprzedał wszystko. Ale e, to pozwolenie się związać czy pojęcia nie załatwiłoby sprawy y, zapłaty za grzechy, to, ale to źródło życia musiało jeszcze iść w śmierć. To y, podobieństwo tej kosztownej das nam już tego nie przedstawia. Ale tak absolutnie i tak doskonała das miłość Chrystusa. Nu Christus is niet voor die Versammlung gestorben, weil sie irgendetwas met Sünde zu tun hat. I Christus e is niet voor die Versammlung gestorben, weil sie iets met zu tun hat. Christus niet voor z tego powodu, że zgromadzenie ma coś do czynienia z grzechem. meer om ze zu besitzen. Ale by je posiadać. Dlatego zmaar. We hebben dat ook leid dat zien, als hij ze heiligt en reinigt. I en dat is anders als die beziehung zu uns menschen persoenlich. En nog eenmaal dieser vergleich in vers 25 en ik glaube jeder iedereen wie weit er davon entfernt is ik denk dat iedereen hoe we van je meneer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung liebt. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus, i miłował zgromadzenie. And I wydał zań samego siebie. Merken wir, wie schön Apostel Paulus to hier alles formuliert. Zauważamy, jak, jak piękny sposób apostoł Paweł to tutaj formułuje. Zaczyna od tej uległości. Natychmiast jest przytoczone porównanie z Chrystusem. De man is dat haupt weer de Vergleich met Christus. Mąż is głową i znowu porównanie do Christusa. Die Frauen sollen zich den männern unterwerfen in allem. Eee, żony powinien być podlegle mężom we wszystkim. Insofort heißt es, ihr männer liebt eure frauen. I natychmiast jest napisane mężowie, nie ujcie żony swoje. Und das kommt der größte, vollkommenste vergleich, den es überhaupt gibt. I teraz mamy to największe, najwspanialsze, najdoskonalsze porównanie, jakiekolwiek jest. I każdy z nas, który patrzy na swoje własne małżeństwo, zauważa natychmiast, jak często zawodził w tym. A jednak Bóg to zapisuje tutaj jako tą zasadę. Dan nog eenmaal, dat was die liebe des Christus in de vergangenheid zu der versammlung ja, er had sie erworben. Bo nabył, czy zdobył. Aber dan macht er ook iets, jetzt gegenwärtig. Ale teraz mamy coś ee, teraźniejszego. Und dat is vers 26, 26. Wiersz. Er heiligt sie und reinigt sie durch die waschung mit wasser durch das Wort. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. bedeutet immer trennen von etwas. Uświęcać to oznacza odłączać ciągle od czegoś. Also trennen von allem, was sie verunreinigt. A więc odłączać czy oddzielać od czegoś, co je zanieczyszcza. Dat is de dienst des Herrn Jesus heutzutage aan de Versammlung besteht darin. A Dat von allem, was sie verunreinigen könnte fernzuhalten. By je, czyli zgromadzenie, odsuwać od wszystkiego, co je zanieczyścić. Diesen gegenüber steht leider unser fleisch. Problemem w tym momencie jest nasze ciało. i dlatego jest to ta niezłomna służba Pana Jezusa. która zakończy się dopiero w przyszłości. gdy on swoje zgromadzenie bez zmazy i bez skazy kiedyś przedstawi Bogu. Maar mm. e, je hier besteedt zijn arbeid daarin dat hij ze andauwend heiligt, also trennt van al deze dingen. Maar dat is niet het enige wat hij doet, maar hij reinigt ook. Hij En het staat hier niet door bloed. het gaat hier niet om um zonden. Het gaat hier niet om zonden. hier Sondern es geht hier durch das gesprochene wort. Allech chodzi tutaj przez wypowiadane, czy mówione słowo. Ja, het woord dat daar voor woord staat, is gesprochene woord. in het woord dat hier in het Griekse wordt gebruikt, is namens het Het woord het die auf A więc to oznacza, że On y, dzieli się z nami y, tymi rzeczami niewięckimi, które świadczą o Chrystusie. A więc y, myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, że tu nie chodzi tylko o to, by myśleć, że Chrystus zmarł y, za zgromadzenie, by je... Y, wybaczyć im grzechy, nam grzechy. Ale to była tak kosztowna perła, którą on zdobył przez swoją śmierć. I on teraz zadaje sobie wiele trudów, um zu heiligen und zu reinigen, by nas, czy nas jako zgromadzenie teraz uświęcać i oczyszczać ciągle wo heutzutage von der Einheit fast nichts mehr zu sehen. I dzisiaj, dnia dzisiejszy, ist jedności praktycznie nic nie widać. diesen ganzen Bemühungen steht das Fleisch der einzelnen Gläubigen gegenüber. hier wird ons was die Liebe zu den Frauen bedeutet. Ale tu jest pokazane, co oznacza ta miłość do rządu. Że my dzień w dzień musimy zadawać sobie trudu, by to w praktyce urzeczywistniać. Jaki jest cel, jaki ma Pan Jezus? To jest to, co mamy w 27 wierszu, to co jest przyszłe damit er die versammlung sich selbst verherrlicht darstellte die nicht flecken oder runzel oder etwas dergleichen habe skazy lub czegoś Was ist der Unterschied zwischen Flecken und Runzel? Ja und Flecken is etwas was von außen kommt. A więc zmaga, czy klama, to jest coś, co pochodzi z zewnątrz. A więc to są te zanieczyszczenia z zewnątrz. dagegen są A te skazy są to rzeczy, które pochodzą z wnętrza. Tu można by, użyć, by powiedzieć też, że jest to zanieczyszczenie z wnętrza naszego. Aber Christus wil eenmaal die versameling voor God presenteren. Ale Chrystus jedys przedstawi zgromadzenie przed Bogiem. Op der weder flecken, verunreinigingen van buiten zijn. Na którym nie będzie plam, czyli za nie czysteń z zewnątrz. Noch verunreinigungen von innen sichtbar sind. Ani nie będzie tych skaz, czyli za nie z wewnątrz. Oder auch nur irgendetwas dergleichen da sein. Ani czegokolwiek w tym rodzaju, ale aby było zgromadzenie święte i niepokalane. To samo słowo jest użyte, aby było święte i bez plamy. No, noch einmal, im Augenblick ist davon wenig zu sehen. A więc jeszcze raz to podkreślamy, że w tej chwili praktycznie mało co jest z tego widzialne bei all dem Streit, bei all der Zerrissenheit, die in der Christenheit da ist. Wir ich na te kłótnie, na to rozerwanie chrześcijańskie, all dem Einfluss, den mittlerweile auch ungläubige Menschen gewonnen haben. Mm -hmm. die mm -hmm. Einfluss, den auch ungläubige Menschen gewonnen haben. jeszcze biorąc pod uwagę ten wpływ, jaki ludzie so Paulus im zweiten Demotiusbrief nur noch van einem großen Haus sprechen kan. Także apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza może mówić tylko o tym wielkim domu, gdzie, te naczynia, gdzie są naczynia kuchfale i niesławie. I to jest bardzo poważne słowo, które ten apostoł wypowiada. Ale to nie zmienia nic w tym, że Pan Jezus dzień w dzień jest Czy troszczy się, czy trudzi się o swoje zgromadzenie I tak właśnie kiedyś doskona jako doskonałe przedstawi zgromadzenie Bogu. To jest poza tym duża różnica pomiędzy stosunciego pierwszej księgi mojżeszowej, drugi rozdział. Neues Testament 22, 2. Vers. Da heißt es nämlich um Gott der Herr baute aus der Rippe die er vom Menschen genommen hatte eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Dann haben wir Genesis 2. Versen abgescannt, aus Zehra, der wie aus Körper umgestaltet worden, von Bund Kobeteln ziprowadził ją do człowieka. Das heißt in 1. Mose 2 war es Gott, der die Frau <coughs> nahm und zu Adam brachte w pierwszej Mojżeszowie mamy Boga, który wziął kobietę i przyprowadził ją do Adama brachte sie, G-d brachte sie, die Frau zu den Menschen A więc Bóg przyprowadził ją, kobietę, do człowieka Adam konnte das selbst nicht Adam sam tego nie potrafił aber hier, in Ephesach 5 ist das anders ale tutaj w Ephesach 5 rozdział jest nie inaczej da ist nicht g derjenige, der die Verzammlung ohne Flecken en ohne Runzel darstellen wird, wij, niet hier, die het zonder bez en zonder maasje, przedstawi, maar het is Christus. selbst dat het en dat is een van de heel, heel mooie het Testament, is een van heel, mooie musi być jednocześnie wieczny, odwiecznym Synem Bożym. Bo z pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział co czytaliśmy, możemy zobaczyć, że takie, taką rzecz może uczynić tylko i wyłącznie Bóg. Wenn es in vers 27 selbst tun wird, jeśli tutaj w 27 wierszu Pan Jezus sam to uczyni, to jednocześnie On musi być Bogiem. En zo so hebben we einige Hinweise im in het Neuen Testament die ons zien dat de Zoon des Menschen ook de eeuwige Zoon Gottes is. We hebben we een paar in het Nieuwe Testament, die ons zien dat de Synen is Zo zijn ook de Männer schuldig, hun vrouwen te wie hun eigen Zo ook schuldig, zijn Das is natuurlijk wieder een Hinweis auf das Alte Testament. Wie es очевидно znowu wskazówka na Stare Testament. Guck mal, wenn Adam seine Frau Eva liebte, so Adam dzisiaj Adam miłował swoją Eve, Dan liebte mm. er sie in der Tat wie seinen eigenen Leib że on y, rzeczywistości miłował ją jak swoje własne ciało. Denn sie war ja ein Teil seines eigenen Leibes, wobec niejże ona była częścią jego ciała. Sie aus der Rippe aus der Seite von Adam gebildet, czyliż ona była z tego boku, z tego żebra Adama y, stworzona. Das heißt, Eva bestand chemisch gesehen aus dem gleichen Leib wie eben auch Adam. A więc yy, pod względem chemicznym ona pochodziła z tych samej skulptur DNA co Adam. Liebte also seine Frau, liebte er gleichzeitig einen Teil der direkt von ihm war. A więc gdy miłował swoją żonę Ewę, to miłował część siebie jednocześnie. A darum benutzt diesen vergleich. Dlatego Bóg używa tutaj tego porównania. To sind auch schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Tak też i mężowie winni miłować żony swojej jak własne ciała. En het is völlig klar, dass man seinen eigenen Leib in einer gewissen Weise liebt. En jest to też chyba dla z nas jasne, że każdy z nas swoje ciało. Und man liebt seinen Leib dadurch, indem man ihn pflegt und nährt. En je przez to, że je pielęgnujemy i odżywiamy. Das heißt noch einmal dieses lieben bedeutet lieben durch pflegen und durch nähren. A więc ta miłość oznacza, że jest... I, I to jest coś, co mężowie są winni czynić, a więc jest to konieczność, by to wykonywać, a tą koniecznością jest miłość Chrystusa do zgromadzenia. I wkrótce zrozumiemy, dlaczego, jest, dlaczego to ma miejsce, bo postanowienie, czy ustanowienie małżeństwa pierwszej Mojżeszowej jest to w zasadzie pierwszy przykład Biblii, który mamy na Chrystusa i Zgromadzenia. Wir können uns das vielleicht zuerst angucken, damit ich das auch nachher nicht vergesse. Obwohl, dann können wir gleich mal bitte noch in Vers 31 erwähnen. Okay. Ähm, Vers 29, nein, noch Vers 29. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Warum? Erstens, natürlich, wie ich es eben sagte dat Eva een Teil van Adam was. Dlaczego? Jest to właśnie gewoon van Eva była częścią Adama. En nog een keer, Adam zijn vrouw Eva liebte, Dus nog een keer, als Adam mevrouw zijn vrouw Eva liebde, liebde hij zich zelf ook zelf, want hij was een tijd van zijn Toen hij hij Und deswegen sagt Gott ja auch, werden die beiden ein Fleisch sein, und da sage ich że oni będą jednym ciałem. Bazuje to heutzutage auf die Ehe bezieht. Sohtisch ist odnowione dzisiaj, jeśli chodzi o małżeństwo. Pesares heißt, wie wirklich jemand seine Frau liebt, dann liebt er eben auch sich selbst, weil sie ein Teil von ihm ist. A więc jeśli dziś ktoś miłuje swoją żonę, to miłuje i samego siebie, bo ona jest moją częścią. Denn es gibt niemanden der zijn eigenes fleisch hasst. Bo er is kto by nienawidził swoje ciało. Also, keiner hasst seinen eigenen Körper. A więc nikt ciała, sondern er versucht ihn zu nähren und zu pflegen. je żywi i pielęgnuje. Und zwar wieder kommt der Vergleich wie Christus die Versammlung. Iznau wamie to jak i jak i Chrystus Was bedeutet das? Wat dat oznacza? We hebben dat woord näheren, ik geloof, ähnlich in Kapitel 6, Vers 4. Toegen we in podobnym kontekście użyte in 6. Werddelen 4, Vers. En daar staat het opziehen. En daar is het zoals wychowujcie. En je väter, reizt eure kinderen niet zum Zorn, sondern zieht sie auf. A wy ojcowie nie pobudzajcie do wniegu dzieci swoich, lecz wychowujcie je. In der zucht und Ermahnung des Herrn. W karności dla Pana. Das heißt, w karności i w napominaniu dla Pana. Dieses Nähren bedeutet aufziehen in der Gesinnung des Herrn. A więc to karnienie to oznacza wychowywanie w usposobieniu e, pańskim. Das heißt, das Nähren bedeutet, dass man darum besorgt ist, dass geistliche Speise da ist. A więc to karmienie oznacza, że ten duchowy pokarm jest obecny. Jedno słowo do braci wszystkich, którzy tu są, szczególnie do tych, którzy są w związkach małżeńskich. Czy Ty proszczysz się o to, by ten duchowy pokarm był w Twoim domu? Dat er das is, da is womit je deine frau auch nähern kannst Dat By biorzocz czym mógłbym ja, zunächst dat dass du beschäftigen moet. Dat przede wszystkim na początku że ty sam siebie musisz gott dat du sozusagen die die speise einkaufen besorgen musst, dat <stutut> dit ten poker moet sam nabywać, en dan even ook je vrouw en de familie zu meer, dat je Vielleicht manchmal der geistliche in deswegen so schwach. Być może często bywa tak, że ten spankt małżeństwa jest tak słaby, bo my mężowie przyjmujemy, czy karmimy się wszelkimi możliwymi pokarmami, ale nie tym duchowym pokarmem. Już to das gestern schon gezeigt wczoraj pokazywałem pieśni nad pieśniami. Dat wat man isst, danach riecht man, den człowiek wachnie. Das gibt man eben auch wieder. I to is het owocem, który wydajemy potem. Dat... Podan jest taki owoc, który wydajemy. Wenn jemand es nicht glaubt, ist nur dan Jeśli je nie wierzy, to nie spróbuje czosku. Und jeder wird ja am nächsten Tag sagen können, was du gegessen hast. Na drüben kaznen von Powiedzet schon rein. Wenn du danach, bo będziesz wydawał ten, y, tę, tę, tę wojnę. Teraz widzimy, jak wielka jest ta odpowiedzialność. Bo jeśli naszym pokarmem są rzeczy tego świata, wie auch immer, na przykład awans zawodowy czy cokolwiek, die nahrung, die du gibst. jeśli to jest ten pokarm, który ty dajesz swojej żonie, dan is dat die nacht, die später deine kinder weitergereicht werden. Toa jest dokładnie, będzie ten, ten pokal, który twoja żona przekaże twoi, waszym dzieciom. Da muss man sich nicht wundern, wenn von der christlichen Ehe wenig zu sehen ist. Nie trzeba się dziwić, jeśli z tej chrześcijańskiej, z tego chrześcijańskiego małżeństwa nic nie będzie widoczne. Also das erste kennzeichen ist, dass man sie nähren soll. A więc pierwszą cechą jest to, że trzeba je żywić. Dat tweede kenzeichen is, dat man sie pflegen soll. Drugom cechom is to, ze się je pielęgnuie. Beide punkte, vinden we gewoon ook in 1. Thessalonicher brief. Dus twee punkte znajdujene w 1. liście do Thessalonicher. In vers 1. Thessalonicher 2, vers, vers, vers, vers 7. 1 Thessalonicher 2, 7 wiersch. In de midden. We zijn in eurer midden zart gewesen, wie een nährende vrouw, ihre eigenen kinder pflegt. We zijn poe schuld jak żywicielka czy karmiąca matka, otaczają, otaczająca, troskliwą, opieką swoje dzieci. Da werden ook deze dingen meteen elkaar verbonden. En Ze worden met de nährenden vrouw verbonden. En ze karmiącą matką später vergleicht der apostel paulus sich auch mit einem vater in vers 11 wenn es dann aber mehr um ermahnungen geht potem paulus tak samo na ist eigentlich ein typisch mütterliches kennzeichen aber man jetzt für nahrung und für sorgt że troszczy się o pokarm i o yy, pielęgnację. A jednak jest to zadanie dla męża tutaj w naszym urywku Efezjan. Bo on jest głową rodziny. Er besorgt sozusagen die nahrung, die anschließend über die frau an die kinder weitergegeben werden. On zdobywa, czy troszczy się o pokarm, który przez żonę będzie przekazywany dalej dzieciom. Also man merkt, wie groß die Verantwortung ist, die wir haben. A więc zauważyć, wielka jest odpowiedzialność, którą mamy. Und ich sagte es eben, schon sofort kommt der vergleich, wie auch der Christus die versammlung, ich sag, genährt und gepflegt hat oder pflegt. I tu mamy natychmiast to samo <coughs> zróbnienie, jak już Chrystus zgromadzenie żywi i pielęgnuje. <coughs> I nagle temat zmienia się. Denn wir sind lieder seines leibes. Gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Glaub wirklich jemand, wenn das <coughs> mit dem Nähren und pflegen in der Ehe nicht klappt, czy myśli ktoś z Was, wenn jeśli coś nie gra w tym karmieniu i pielęgnacji, Tak zostanie, w posamdżum, watość funkcjonuje, że zgromadzeniułożym będzie wszystko w porządku. Warum sind unsere Stunden manchmal oft so schwach? Dlaczego nasze godziny zdarza się, że są takie słabe? Warum beteiligen sich oft so wenige Brüder nur die in der Minderzahl? Dlaczego tak niewielu graczy często y, bierze udział, y, którzy są w społeczności? Da liegt es daran, dass man die falsche Nahrung aufnimmt. -hmm. Być może leży to w tym, że przyjmujemy niewłaściwy pokarm. Ja, Bo jeśli ja w moim małżeństwie, w tym najbardziej intymnym związku nie jestem w stanie przekazywać tego właściwego pokarmu, to w jaki sposób ja miał, mam to czynić w zgromadzeniu Bożym? Jest to coś, co jest szkodą dla wszystkich, bo my jesteśmy członkami Jego ciała. Bóg tutaj posuwa się bardzo daleko, gdy nam pokazuje, przedstawia nam tą odpowiedzialność. To nie dotyczy się tylko tych najmniejszych obszarów, komórek, ale także w większym w wersendaniu Boga. Ale i w tym mm, dużym obszarze, jeśli chodzi o zgromadzenie Boże, bo my jesteśmy członkami jego ciała, wovon er das Haupt ist, którego On jest głową. Das darf man nicht vergessen, mit dem Leib steht immer das Haupt in Verbindung. Nie możemy tego zapominać, jeśli jest mowa o ciele, to zawsze z ciałem powiązana jest głowa. Wir haben ja eigentlich zwei Seiten dieses Bildes, die miteinander verzahnt sind ison są dwie strony tych rzeczy, które są wspólnie ze sobą się. Braut und Bräutigam, ob i das von Liebe spricht, von Liebe und Haut und Leib, was auch von Verantwortung spricht. I i ciało, co mówi o odpowiedzialności. Ich denke, dass hier deswegen mitten drin dieser ernste Punkt steht, denn wir sind wieder seines Leibes. Ja myślę, że właśnie dlatego ten poważny punkt napisany, gdzie z członkami ciała Jego jesteśmy. Von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen, z Jego ciała, z jego członków. Das heißt, wir stehen in einer innigen Verbindung mit ihm, mit dem Haupt. To znaczy, że jesteśmy w tym indien związku z Nim. Ein Haupt dient immer zum Lenken und zum Leiten. Głowa służy by kierować i kierunkowywać, prowadzić. Deswegen wird hier noch einmal der Bezug genommen auf das erste Buch Mose in Vers 31. Dlatego jeszcze raz jest tutaj ten związek z pierwszą siłą, czyli z pierwszym wierszem. Und wir sollten diese Stelle noch einmal kurz aufschlagen. I odpuśmy to miejsce pierwszą wierszową wadze jeszcze stary. Denn das ist ja ein ganz interessanter der ganz interessanten Stelle steht. To jest to bardzo ciekawy wiersz, który jest zapisany w bardzo ciekawym miejscu. 1 Mose 2, vers 24. 1 Mojżeszowa 2, 24. hier die Ehe ein vor dem Sündenfall. Buch ustanawia tą instytucję małżeństwa przed upadkiem grzechu. To jest ein ganz, ganz wichtiger punkt. Es gibt zwei Dinge, die Gott schon vor dem Sündenfall eingesetzt hat. To są dwie rzeczy, które Bóg ustanawia przed upadkiem grzechu. Dat is dat de mensch werken moet. Hier het Damals Ohne is dat we schrikken De was ja ook nog niet verkrijgbaar. Terwijl de aarde nog niet was verkrijgbaar. Terwijl de aarde nog niet was verkrijgbaar. Terwijl de aarde nog niet was verkrijgbaar. Terwijl de aarde nog niet was verkrijgbaar. nog was nog niet was verkrijgbaar. Terwijl Bóg ustanowił człowieka w ogrodzie Eden nie po to, by wygodnie leżał sobie na jakimś leżaku, <sum> ale by go uprawiał i strzelił, um dort zu arbeiten. czyli by pracował w tym ogrodzie. Wiecie, kiedy Dawid popełnił swój największy grzech z Batrzewą? To on <sum> zaczął Można powiedzieć, że wtedy, gdy zaczął się leniwić. wo die Könige auszogen, heißt es dort in 1 Samuel. W pierwszej księdze Samuela jest napisane, były to czasy, gdy wyruszyli królowie. Ale Dawid nie. On spacerował sobie po swoim balkonie, czy po swoim dachu. I natychmiast przyszedł grzech. Het is een principe dat God voor de Sündenfall eingesetzt heeft. Dat is een zasada, którą Bóg przed upadkiem drzeg, dass wir że mamy pracować. Ich rede nicht von solchen, die es nicht können, weil sie krank sind oder aus anderen Gründen eine Arbeitsstelle verloren haben. Nie mówię tutaj teraz o die nie mogą tego czynić z powodu chorób czy innych różnych sytuacji, czy też z, powodu zwolnienia z pracy. Aber ich rede zu solchen, die nicht arbeiten wollen. Ale to jest mowa do tych, którzy, którym się nie chce pracować, man bo dla nich wygodnie jest nic nie robić. Man muss aufpassen, dass man da nicht in den Fallstrick des Teufels fällt. Trzeba uważać, by nie popaść mm. w siedła diabelskie wtedy. Das zweite, was Gott vor dem Sündenfall einsetzte. I drugą rzeczą, którą Bóg ustanowił przed upadkiem grzech, Ehe. to było właśnie małżeństwo. Und zu einem ganz interessanten Zeitpunkt. Het is een heel interessant in de Als er nog geen enkel mensje was, op vers 24 bezielde, wie wilde er vers 24 kan zich op jeden menschen op deze erde beziehen vers 24 kan zich op jeden menschen Maar niet op Maar niet op Adam en Eva. Ale nie ze hadden nämlich keinen Vater geen keine vader. Mutter. en geen vader. Maar hier staat, daarom wordt een man zijn vader en zijn Mutter verlassen. Maar das heißt, hier staat, daarom wordt een man zijn vader en zijn vader en hier iets ein en sagt es zu personen, auf die niet directe ziet. A mówi to do osób, ze en ze worden een vleesch zijn. Ze lanceren zich met zijn vrouw en ze worden een zijn. Adam niet te zeggen, want Adam en Eva waren sowieso een fleisch wat ik eerder al heb uitgelegd. dat God niet moest zeggen dat Adam en Eva een vleesch waren, want God van dat want het en ook niet Gott setzt het hier extra voor dem Sündenfall ein. voor iets wat wordt. was später erst passieren wird. en de vergadering, of was het geheim van Christus en de vergadering, of was het geheim van Christus und die wenn es nicht offenbar war. Nawet, jeśli to nie było wcześniej objawione. Dopiero zostało to objawione w czasach Nowego Testamentu. Tak więc mamy ten pierwszy obraz Chrystusa i zgromadzenia w postaci Adama i Ewy. Wolni od grzechów. En dat heeft hier de Apostel Paulus in Epheser 5 plötzlich erwähnt. En dat is het eerste Bild van Christus en der Versammlung. En gleichzeitig wordt ons gezeigd, dat die Frau eine eigenständige Person is. Maar eindelijk wordt ook dat die Frau, die man als als man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 Bo, bo tam by było napisane, opuści dziecko, matkę i ojca. Esprich, to też może się zdarzyć, czy też mogłoby być. Spricht also von mensch oder von Mann, das heißt von jemandem, sag mal, der auf eigenen füßen stehen kann. Tam jest mowa opuści mąż, czyli tu jest mowa o kimś, to jest już na swoim, można tak to powiedzieć. Der ist auch wirklich in der Lage, ist eine Ehe zu führen. Który naprawdę jest w stanie Założyć związek i um, nie prowadzić go, a dbać. być w tym związku, czy, czy dbać o niego, czy um, troszczyć się o ten związek. Um, powiedzmy to tak, który świadomie powziął to postanowienie. I z całą pewnością jest to jedno.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 Dat zei glaube geloof ik schon, dat het völlig klar is dat een Gläubiger een ongeloviger kan huwen. I myślę, że to dobie nie nam pokazuje, że wierzący nie może wziąć sobie za męża czy żonę niewierzącego. Obłukane jest is tą zfałszuje falsche W maniakacji manchmal passiert doch. ja doch. principe, in principe, in principe, in principe, in principe,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 Also es ist eigentlich völlig klar aufgrund der Stellen im Worte Gottes, dass ein Christ einen Christen heiraten muss. A więc jest to dla nas y, zupełnie jasne, że ktoś wierzący powinien wziąć sobie wierzącego. Und ich bin davon überzeugt, einen echten Segen gibt es nur dann. A ja jestem o tym y, całkowicie przekonany, że prawdziwe błogosławieństwo jest tylko wtedy, wenn auch beide in den gleichen gemeinsamen Weg gehen, jeśli oboje idą jedną wspólną drogą. Jak rozwiążesz ten problem, gdy jeden będzie chodził do tego miejsca, do tego zgromadzenia, a drugi, drugie do innego? Was, tu es hier steht. Sie ein sein. Gdzie masz wtedy coś z tej wspaniałej społeczności, którą tu mamy napisane, że będą jednym ciałem?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 En misschien nog een laatste opmerking. Het is te laat, als je het eerst te laat bent, als je het eerst bent, als je het eerst bent, als je het eerst Het is te laat, als je het eerst bent, het eerst bent, als je het is te laat, als je het eerst bent, als je het eerst bent, als je het eerst Het is te laat, als je het eerst je het eerst het eerst bent, Gott wird sicherlich ein solches Gebet auch beantworten. Czy Nością Bóg odpowie też na taką, na taką modlitwę? Obyś pytałeś, ob ty nie odpowiedź Gottes verstehst. Alle bedanie jest, czy ty będziesz w stanie zrozumieć odpowiedź Bożą. Ja, sicherlich in mijn leven op mijn vragen anders als in deinem Leben auf deine Fragen. Całą pewnością Bóg odpowiada w moim życiu na moje pytania inaczej niż będzie odpowiadał na twoje. Ja, We müssen verstehen lernen, wie Gott persönlich mit uns spricht. Musimy się tego nauczyć, jak z każdym z nas Bóg osobiście y, rozmawia i nam daje odpowiedzi, każdemu inaczej. Dlatego jest to ważne, abyśmy zaczynali nasze modlitwy, czy nasze życie modlitewne z Bogiem od różnych małych spraw abyśmy odpowiednio wcześnie to zaczęli. bo no, wie, tylko wtedy będę w stanie nauczyć się, w jaki sposób, Bóg odpowiada na moje modlitwy pytania. na moje pytania. I bei den großen Fragen unseres Lebens antwortet. wtedy będziemy prawdopodobnie, czyli będziemy umieli odpowiedzi Boże na te nasze bardzo poważne pytania. Zu Gott beten bedeutet nicht nur zu fragen, Gott, wen soll ich heiraten.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 dus als ik kan schon zu God komen en zu God zeggen ik möchte das en das gerne tun of ik möchte den oder die gerne heiraten dat je en dat en je I ta odpowiedź może również niet. Nie. Wat man eben genauso akzeptieren muss. I aby nie mieli, to tak samo Aber das is dat, wenn es heißt im Herrn. Ale dokładnie właśnie to jest to, co oznacza, to we Op einmal, is ist die weitreichendste entscheidung, die man trifft. I ist raz podkreślam, to jest to bardzo daleko i szerokie to decyzja. Die man auch nicht rückgängig machen kann. Koerij nie można cofnąć dat zelfs zich hassen en lastingen, bovendien ook niet naar visioen We mogen niet vergeten, Christus und der Versammlung. vergeten, van Christus en de verzameling. Christus en die versammlung We mogen niet vergeten, de eeuw Christus en die verzameling. nie niet vergeten, de Jede spreekt van Christus en de Każdy rozwój, każde takie rozstanie niszczy ten wzór. Wszelkie, to jest coś okropnego w oczach Boży. No, za dwa, minuty, dwie, trzy minuty, jeden przykład do tego. Jaki był największy grzech, który Mojżesz Mose, während der podróży przez Pustynię, schlug Wiele jahre später den felsen ein zweites mal. Uderzył tą skałę, po wielu latach tej wędrówki, e, po raz drugi uderzył skałę. War das etwas so Czy to było coś aż tak bardzo złego? To było dlatego tak złe, ponieważ został przez ten czyn zniszczony obraz Chrystusa. Christus nur einmal am Kreuz für unsere Bo Chrystus zmarł tylko raz zu unserer eerste erste Schlag des ersten felsen sprach. Die een die Felsen nog een zweites Mal zu schlagen, alle uderzenie drugi raz hat herrliche Bild zerstört. Zniszczyło ten wspaniały obraz. Wir kennen die antwoord Gottes auf diese Sünde. Ime ist zo zerstört jede Ehescheidung dieses Bild van Christus en der Versammlung. I każdy taki rozwód niszczy ten obraz Chrystusa i Zgromadzenia. jest to coś strasznego w oczach Boży. Dlatego Bóg mówi, że nienawidzi rozwodu. I kończy. Tajemnica to wielka op Christus und die versammlung. A więc tu tajemnica to oznacza to zastosowanie Chryst co do Christusa i gromadzenia z wiersza 31. Also Gott hat es aufschreiben lassen im ersten Buch der Bibel A więc Bog postanowił to zapisać w pierwszej księdze Biblii. Aber es hat bis Zeit der Gnade niemand verstanden. Ale nikt tego nie rozumiał aż do czasu płaski. Natürlich haben sie verstanden, was die Ehe ist in Augen Gottes. Naturalnie wszyscy wiedzieli, co, co, co rozumieli, co znaczy małżeństwo w oczach Bożych. Ale nie rozumieli, że to jest obraz Chrystusa i zgromadzenia. To Geheimnis, verborgen war im Alten Testament. była tajemnica, coś co było ukryte w czasach Starego Testamentu. Aber in der Zeit der Gnade wurde es offenbar. Ale w czasach łaski zostało to objawione. Und kann er sagen, ich sage es aber in bezug auf Christus und die Versammlung. Dlatego on to mówi, ja to odnoszę do Chrystusa i zgromadzenia. Also, 31 steht, więc to, co mamy w 31. wierszu, to jest właśnie einen tatsächlicher Hinweis und Vorgehensweise auf die Ehe Gottes na to te, nog na een małżeństwo Boże maar gelijktijdig een wonderbaarlijke hint op Christus en die Versammlung. Wat jednocześnie zegt over deze prachtige band van liefde. Doch ook ieder van van jak siebie samego, a żona niechaj boi się męża swego albo poważa, poważa u nas, ale w nim nic nie jest... Nie, nie, nie, nie, Ja, ja, ja, ja. nie, nie, nie, Also, dieses fürchten heißt nicht, dass sie angst haben soll vor dem Mann. W niemieckim jest tak, jakby miała taką bojawn przed mężom, mężem, ale to nie znaczy, że ma się go bać w takim stricte znaczeniu. Und so, fürchten heißt hier so viel wie, wie Gottesfurcht. Sie soll angst haben, etwas zu tun, was ihn verunert. Tu raczej jest to w takim sensie, że ona powinna obawiać się, by uczynić coś, co znieważy jej męża. Das heißt, hier wird noch einmal diese wechselseitige beziehung betont, to jest jeszcze właśnie ta zmienny związek podkreślony und Gott erwähnt wahrscheinlich extra diese beiden Dinge hier weil sie der jeweiligen Partei am schwersten fallen i bo wimienia na koniec jeszcze właśnie te dwie rzeczy bo one het bo one tym obu stronom przypadają one naj najtrudniej nam jest je wykonywać czy uzeczywistniać ich glaube es fällt uns männern wirklich schwer unsere frauen so um, zu lieben wie es hier beschrieben staat bo wiecie, nam, mężom, naprawdę to jest ciężko, by miłować nasze żony tak, jak właśnie tu jest to opisane dlatego właśnie tutaj tak bardzo Bóg podkreśla ten punkt i prawdopodobnie dla kobiety jest to ciężkie być tak czy uległą, czy podległą swojemu mężowi dlatego betont hier ten punkt dlatego właśnie Bóg podkreśla tutaj ten punkt. Bóg nie potrzebuje nas, nam przypominać czy napominać nas w rzeczach, które bardzo dobrze rozumiemy i wykonujemy. Ale On nam wskazuje na te punkty, które jest nam ciężko wykonać. Jedno jest pewne. Jeśli to będziemy praktykowali w ten sposób, w jaki tu jest opisane, Jeśli będziemy, do, jeśli będziemy starali się tak czynić to odpowiedzią Bożą będzie błogosławieństwo dlatego jest tak ważne by mężowie usilnie starali się miłować swoje żony a żony by okazywały cześć swoim mężom wordt dan een herrliche gemeenschap sein będzie wtedy die spo, gleichzeitig een Bild van Christus und der Versammlung is, jednocześnie będzie obrazem Christusa i zgromadzenia. Und die unter den segen Gottes steht. będzie pod Bożym.